Turbo Walutowa. Twoje efektywne strategie. Jak zmienić niepewne transakcje w pewne zyski? I jeszcze do tego, co zrobić, by te transakcje dawały dodatkowe, a nieprzeciętne profity dla Ciebie. Witaj, nazywam się Waldemar Wasik i poprzednim artykułem rozpocząłem cykl, który ma za zadanie przybliż, przybliżyć problematykę zabezpieczeń eksportu, importu, jak również transakcje, które mają za zadanie wykreować dodatkowe zyski dla firmy, podczas gdy inni mają po prostu straty. To co za chwilę zobaczysz, będzie przykładem konkretnie dla eksportera, Dobra wiadomość jest taka, że podobne transakcje będę przedstawiał również pod kątem importerów. Będę również przedstawiał możliwości, jakie daje rynek walutowy dla firm, które takowego obrotu, czyli obrotu w walutach nie posiadają, a chciałyby zwiększyć dynamikę i cash flow swojej firmy. Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż nasi konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili. Powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej. Henry Ford. To bardzo znamienne słowa. Tak naprawdę każdy prezes, właściciel firmy, czy osoba decyzyjna, dyrektor finansowy, jeżeli chodzi o finanse, jest obciążona całym, całym mnóstwem obowiązków. Do tego dochodzą wciąż nowe, brakuje czasu na naukę, czują bardzo często ogromną presję. Najgorzej jednak jest wtedy, jeżeli okazuje się, że twój bank po prostu nie mówi ci wszystkiego. Celem każdego zabezpieczenia, jakie by on nie był, jest bezpieczeństwo. To jest cel nadrzędny. Jeżeli jesteś eksporterem, to każde umocnienie się złotego jest dla ciebie bardzo bolesne. Może doprowadzić to nawet do sytuacji, gdy marża zmaleje do zera. Powiem więcej, jeżeli masz bardzo sztywno podpisaną umowę z odbiorcą twoich towarów, może się okazać, że będziesz dostarczał towary po stracie. Może się okazać, że twój kontrahent nie będzie przyjmował do wiadomości argumentów, że dolar spadł, czy euro spadło i w tej sytuacji ty na siebie przejmiesz całe niebezpieczeństwo. Drugim celem jest zysk. Jeżeli bowiem pojawia się przestrzeń do takich zysków, dobrze by było wykorzystać. Wiele firm traci każdego dnia możliwość zwiększania zysków. Tymczasem zwiększenie zysków leży w ich zasięgu. Nawet bez obniżania kosztów czy zwiększania cen katalogowych. Takie słowa miałem kiedyś przyjemność przeczytać. Są to słowa doktora Witolda Jankowskiego, redaktora naczelnego Harvard Business Review Polska. Zaczniemy od najprostszej formy chyba zabezpieczenia, czy jednej z najprostszych, od transakcji forward. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jesteś eksporterem, Twoja firma jest producentem zabawek i właśnie podpisałeś kontrakt na ich dostawę o wartości 625 tysięcy euro miesięcznie przez okres 6 miesięcy. Podpisując kontrakt, Jesteś narażony na niekorzystną zmianę kursu, która może mieć znaczny wpływ na Twoje realne zyski po przewalutowaniu płatności. Umocnienie się złotego spowoduje wymierną stratę. Jeśli Twoja marża jest duża, będzie to mniej bolesne. Jeśli zaś jest niewielka, może wpłynąć na kondycję finansową firmy, a nawet ją zachwiać. Co wtedy robisz? Zgodnie ze sztuką zabezpieczasz 80% kontraktu, czyli pół miliona euro co miesiąc, łącznie kwotę 3 milionów euro. Pierwsze, co wypadałoby zrobić, to zbadanie wrażliwości. Takie badanie wykonujemy pod kątem zmiany kursu, po to, aby zobaczyć, jakie są punkty brzegowe, szczególnie te niekorzystne, kiedy nasza firma i w jaki sposób będzie traciła na marży, kiedy wreszcie wpadnie w marszę ujemną, czyli zacznie do interesu, Dopłacać. W tabelce przedstawione są sytuacje, gdy marża zwiększy się o 10 groszy, znaczy się kurs euro wzrośnie o 10 groszy i o 20 groszy, jak również gdy zmaleje, masz wykazane jakie są zyski, jakie straty i jak wygląda marża wyrażona procentowo. Przekonany o potrzebie zabezpieczenia, korzystasz z dobrodziejstw transakcji forward. Przyjmijmy taką sytuację. W dniu zawarcia transakcji kurs euro wynosi 3,6650. To jest tylko pewnego rodzaju założenie. Ja nie wiem, jaki jest kurs w momencie, gdy ty będziesz oglądał tą prezentację. Przyjmijmy jednak, że jest właśnie taki kurs. Zawierając transakcję forward, bank doliczy punkty słopowe i ostatecznie Twoja transakcja zostaje zawarta z poziomem 3,6662. W takiej cenie Ty będziesz miał obowiązek sprzedawać owe 500 tysięcy euro co miesiąc do banku. Jako, że forward jest zabezpieczeniem sztywnym, na koniec każdego okresu możesz liczyć się z oszczędnościami, ale tylko w sytuacji, gdy kurs euro spadnie, czyli złoty się mocni. Będziesz pozbawiony dodatkowych zysków, gdy kurs euro zyska na wartości. Spójrz na wykres. Granatowe słupki pokazane na wykresie to fixing bankowy. Przyjęliśmy jakieś wartości, które mają być w następnych miesiącach. Ponieważ założyliśmy, że złoty się będzie umacniał, widzimy tutaj ewidentny trend spadkowy kursu euro. To, co daje w transakcja forward, to zabezpieczenie sztywne po kursie 3.66.62. Tak bank wycenił nam średni forward przez okres 6 miesięcy. Doskonale widać teraz twoje oszczędności. Gdybyś nie podjął decyzji o zabezpieczeniu swojego eksportu transakcją forward, to co w tej chwili widzisz jako oszczędności zaznaczone na czerwono, byłoby ewidentną twoją stratą, o tyle mniej każdego miesiąca miałbyś na rachunku. Zobaczmy w tabeli. Tutaj mamy rozpisane poszczególne miesiące i kwoty pieniędzy, jakie zaoszczędzimy po przeprowadzeniu, po zawarciu tej transakcji forward. Łącznie na tym przykładzie uzyskujemy 194 100 zł oszczędności. Wspomniałem wcześniej o strategii strusia, no, strategia strusia to nic innego jak chowanie głowy w piasek. Tyle dokładnie wynosiłby Twój minus, gdybyś nie podjął decyzji o zabezpieczeniu się. Podsumujmy. Kwota 194 100 zł to oszczędności na przestrzeni 6 miesięcy, które zyskałeś zamarzając kurs na sztywno forwardem. Gdybyś nie robił nic, modlił się o dobre kursy, straciłbyś 194 100 zł, dokładnie taką samą kwotę. Poniósł być po prostu stratę. Podjąłeś inną decyzję, zostało Ci 194 100 zł w kieszeni. Na pewno jest to zaleta w stosunku do strategii strusia. Wadą jest pewność, że nie zrealizujesz dodatkowych zysków, jeśli złoty się osłabi. Jak zatem sprawić, by jeżeli pojawi się przestrzeń do zysków, móc ją wykorzystać? Zapytam inaczej. Co zrobić, aby. Pomimo tych spadków dodatkowo jeszcze wygenerować zyski na rachunku przy eksporcie. Przyjrzyjmy się innej strategii. Jest to strategia step profit opracowana dla jednego z czołowych banków europejskich przez naszą firmę. Strategia ta jest z powodzeniem wykorzystywana klientów tegoż banku w Polsce. Sytuacja jest identyczna. Inna jest droga. Nagranatowo to jest fixing bankowy, który już znasz, natomiast to, co za chwilę zobaczysz, to są poziomy, po których dzięki strategii Step Profit będziesz co miesiąc sprzedawał swoje 500 tysięcy euro do banku. Zwróć uwagę, jak ten poziom rośnie z każdym miesiącem od 3,96 w pierwszym miesiącu do 3,80 w miesiącu szóstym. To, co widzisz, na czerwono to nie tylko oszczędności wynikające tak jak przy forwardzie, ale dodatkowe zyski, które będą ci wypłacone po prostu na rachunek. Spójrzmy na tabelę. Różnica jest ewidentna. Otóż na twoim koncie pojawia się nie 194, a 400 500 zł. Wynika to właśnie z tej strategii, którą tutaj widać. Jakie wnioski? Wartość podstawowa to bezpieczeństwo. Zachowaliśmy to bezpieczeństwo poprzez zastosowanie tej strategii. Wartość dodatkowa to dodatkowe zyski. W stosunku do forwardu ponad dwa razy więcej. A żebyś mógł prześledzić jak to wygląda w praktyce, porównajmy forward i tą strategię znany nam już Scandinavian Fixing i jego poziomy w następnych miesiącach. Na czerwono jest zaznaczony forward z poziomem 3,6662, a to, co jest na niebiesko pokazane, to są twoje dodatkowe zyski, które będziesz miał wypłacone na rachunek. Tu są poziomy od 3,69 do 3,80 i zobaczmy jeszcze. Strategia Strusia minus 194 100, ewidentna strata, gdybyś nic kompletnie nie zrobił. Ty jednak masz do wyboru dwie strategie: bądź Forward 194 100 zł, ale na plusie, bądź strategię Step Profit, która daje 400 500 zł, z czego 206 500 zł. To twoje dodatkowe zyski, których nie przewidywałeś przy okazji tego eksportu. Zwróć uwagę, jak, jak znacznie jesteś w stanie polepszyć kondycję swojej firmy. Jest to jedna z wielu strategii, które można opracować przy eksporcie. Każda strategia tak naprawdę jest krojona na miarę i pod konkretną sytuację, jaka panuje u ciebie w firmie. Nie ma uniwersalnej metody, która zabezpieczy, przynajmniej ja takiej nie znam, która zabezpieczy w pełni twój eksport. Nie ma też takiego wzoru, który za każdym razem będzie się sprawdzał. Za każdym razem tak naprawdę to trzeba tą strategię zbudować od, od początku. To znaczy ogólne za założenia są jak gdyby stałe, natomiast konstruowanie konkretnej strategii jest już pod kątem konkretnego, przypadku. Strasznie dużo słowa konkretnie, ale tak to dokładnie wygląda. W następnych odcinkach będziesz mógł poznać strategię dla importerów. Będzie ona bardzo podobna. Przedstawię strategię, która pozwala na wypłacenie zysków nawet na drugi dzień. Będzie również przedstawiona strategia, która ma na celu przede wszystkim wypłatę dodatkowych zysków na rachunek klienta przy zwiększeniu bezpieczeństwa i o tej strategii będziemy mówić, myślę, za dwa odcinki. Będziemy również w następnych odcinkach mówić, jak dodatkowo zarobić na pieniądzach banku. Okazuje się, że są takie możliwości. Będziemy też mówić o tym, w jaki sposób zwiększyć efektywność rachunku bieżącego. Bardzo wielu przedsiębiorców ma ten ból, że są pieniądze, które mogłyby pracować, a nie mogą z racji tego, że, nie wiem, za tydzień, dwa, trzy, należy uiścić jakieś opłaty do Urzędu Skarbowego ZUS-u, tudzież zapłacić za jakieś inne zobowiązania. Natomiast póki co te pieniądze leżą i tak naprawdę leniuchują. 0,2% na rachunku bieżącym firmy w skali roku to niestety niedużo. I będę mówił o dynamicznym zarządzaniu rachunkiem. Firmowym. To tyle. Pozostaje na koniec jeszcze dwa słowa powiedzieć o tym, co zrobić, żeby móc wykorzystać takie y, efektywne strategie. Najprościej no zadzwonić 504 493 115. Można też zadzwonić na telefon stacjonarny 32 kierunkowy 728 03 69. Wreszcie najnormalniej no w świecie wysłać maila w.wasik małpa Do usłyszenia w następnych odcinkach. strategia efektywne strategie.